Marka, rozdział piąty. I przeprawili się za morze do krainy Gergezeńczyków. I gdy wyszedł z Łodzi, zaraz mu zabiegł drogę z grobów człowiek mający ducha nieczystego, który miał mieszkanie w grobach i nie mógł go nikt nawet łańcuchami związać, gdyż będąc często pętami i łańcuchami związany, łańcuchy zrywał i pęta kruszył i nie mógł go nikt poskromić. I zawsze we dnie i w nocy na górach i w grobach był, wołając i kamieniami się tłukąc. A ujrzawszy Jezusa, z daleka biegł i oddał mu pokłon. I wołając głosem wielkim, rzekł, Cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię przez Boga, nie dręcz mnie. Albowiem mówił mu, wynij duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak Ci na imię? A on odpowiadając, rzekł, Imię moje jest Legion, albowiem nas jest wielu. I prosił go bardzo, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A była tam przy górach wielka trzoda świń, która się pasła. I prosiły go duchy nieczyste, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie weszli. I pozwolił im zaraz Jezus. I wyszedłszy duchy nieczyste, weszły w świnie i rzuciła się trzoda z urwiska w morze, a było ich około dwóch tysięcy.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 I poczęli go prosić, aby odszedł z granic ich A gdy wstąpił do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł być przy nim Lecz mu Jezus nie pozwolił, ale mu rzekł Idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan Ci uczynił I jak się nad Tobą zmiłował I odszedł i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus I dziwowali się wszyscy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 A pewna niewiasta, która od lat dwunastu krwotok miała i wiele ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło, przeciwnie, jeszcze więcej jej się pogorszyło, usłyszawszy o Jezusie, podeszła z tyłu między ludem i dotknęła się szaty Jego, bo mówiła – jeśli się tylko dotknę szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok. I poczuła na ciele, że jest uzdrowiona od choroby swojej. I wnet poznawszy Jezus sam w sobie, że z Niego moc wyszła, obrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? I rzekli Mu uczniowie Jego, widzisz, że Cię ten lud ciśnie i mówisz, kto się Mnie dotknął. I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Ale niewiasta z bojaźnią i ze drżeniem, wiedząc, co się jej stało, Przystąpiła i upadła przed nim i powiedziała mu wszystką prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź zdrową od cierpienia swego. Gdy on jeszcze mówił, przyszli słudzy przełożonego synagogi, mówiąc, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, skoro usłyszał to, co oni mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wiesz. I nie pozwolił nikomu iść za sobą, tylko Piotrowi i Jakubowi i Janowi, bratu Jakuba. I przyszedł do domu przełożonego synagogi i ujrzał tam zgiełk płaczących i bardzo narzekających. I wszedłszy rzekł im, czemu zgiełk czynicie i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I naśmiewali się z niego. A on, wygnawszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie dziecię leżało. I ująwszy dzieweczkę za rękę, rzekł do niej, Talita kumi, co się wykłada, dzieweczko, mówię ci, wstań. I zaraz dzieweczka wstała i chodziła, miała bowiem lat dwanaście i zdumieli się zdumieniem wielkim. I przykazał im mocno, aby o tym nikt nie wiedział. I rozkazał, aby jej dano jeść.